Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwolę sobie czytać ten referat, bardzo przepraszam, jeżeli komuś to nie odpowiada, ale ze względu na rygory czasowe i logiczne, myślę, że to będzie dla wszystkich z korzyścią. Punktem wyjścia dla mojego referatu to będą były, są właściwie badania, które prowadziłam na potrzeby pracy licencjackiej, której tematem było stereotypy dotyczące niepełnosprawności, perspektywy antropologiczna. W swojej pracy korzystałam oczywiście z różnych metod i źródeł, od wywiadów swobodnych przez jawną obserwację uczestniczącą po analizę materiału zastanego, czyli literatury, treści zawartych w internecie, czy materiału filmowego. Jednakże na potrzeby tego konkretnego referatu skupię się przede wszystkim na refleksjach wypływających z bezpośredniego kontaktu z badanymi, na wywiadach i obserwacjach uczestniczących, pomijając część dotyczącą analizy historyczno-kulturowej i zjawiska niepełnosprawności oraz materiałów nieuzyskanych na drodze relacji z żywym, konkretnym człowiekiem. Badania prowadziłam między grudniem 2012 roku, a wrześniem roku 2013, prawie rok. E, przy pracy badawczej wyszłam z założenia, tak troszeczkę w skrócie, że antropologia obiera sobie za przedmiot człowieka jako takiego. Antropologia kultury, w obrębie której pragnęłam się poruszać, skupia się na człowieku, w jego relacji do kultury, jest nauką rozumiejącą, badającą w głąb, dążącą do zwiększenia szansy zrozumienia drugiego człowieka. I tutaj wspominam o tym, bo aspekt zrozumienia był mi szczególnie bliski, gdyż ze względu na przyczyny, dla których obrałam ten konkretny temat, oraz odnosząc się do koncepcji związanych nieco może inspirowanych bardziej antropologią zaangażowaną, przyjęłam również za jeden z fundamentów swoich badań dążenie do umożliwienia dialogu, porozumienia z drugim człowiekiem, którego jednym z warunków, jak założyłam, jest właśnie zrozumienie. Ze względu na takie rozumienie antropologii, jakie przedstawiłam troszeczkę pokrótce, uznałam, że użytecznym będzie antropologiczna eksploracja teorii stereotypu i stereotypowego wizerunku niepełnosprawności. Zainspirowana pytaniem jednego z moich rozmówców, to kim Ty teraz właściwie jesteś, chciałabym Państwu przedstawić kilka refleksji związanych z tożsamością antropologa podczas badań w grupie własnej oraz wynikającymi z tego rodzaju specyficznej sytuacji badawczej wątpliwościami. W moich badaniach przenikające się pojęcia lokalności i terenu powiązane są z tożsamością antropologa jako najpierw przyjaciela, członka grupy, społeczności, później dopiero wchodzącego w rolę badacza, podejmującego badania w sensie i chronologicznym, ale i też w niektórych sytuacjach w sensie ważności danej roli. Pragnę zogniskować swoje refleksje wokół pytania, czy tego typu badania terenowe z tak specyficznym statusem badacza oraz przy tym rozumieniu terenu mają w antropologii rację bytu. W tym kontekście warto rozważyć według mnie celowość, sensowność, może nawet naukowość prowadzenia takich badań, możliwe zagrożenia, wady i zalety wyboru takiej metody, bo antropolog, może nawet naukowiec, to przede wszystkim ten, który wybiera według mnie temat, grupę badaną, teren, teorię, paradygmat, interpretacje, sposób prezentacji wyników. W mnogości dyskursów, teorii i możliwości sądzę, że wysoki poziom świadomienia faktu dokonywania owego wyboru oraz metaanalizy jego składowych jest warunkiem prowadzenia możliwie rzetelnych, świadomych badań, jak i udziału w dyskusji na ich temat, nawet jeżeli trudno uzyskać jednoznaczne odpowiedzi, gdyż każdy badacz w pewnym stopniu toruje własną drogę. I bardzo wyraźnie widać i czuć to również w praktyce. Pragnę zacząć od określenia zagadnień terenu i lokalności. W kontekście moich badań teren można określić według mnie przede wszystkim dwojako. Na poziomie ogólnym oznacza część e, znaczna część moich rozmówców i uczestników wydarzeń, które obserwowałam, pochodziła z Łodzi. Wszyscy są też członkami społeczeństwa polskiego, posługują się językiem polskim, co w przypadku e, odnoszenia się do koncepcji językowego obrazu świata i lingwistycznych badań nad stereotypami jest dość istotne. Są to jednakże jedyne właściwie cechy geograficzne terenu moich badań. Nie jest on rozumiany tak tradycyjnie, jak tam u Malinowskiego, czy Radkiewa Brauna, czy w innych nawet troszeczkę późniejszych koncepcjach, jest raczej określeniem metaforycznym, w znikomym stopniu odnoszącym się do rzeczywistego obszaru, bardziej wiążącym się z charakterystyką grupy badanych, którą w tej sytuacji należy właściwie utożsamić z terenem badań. Jest to zatem arbitralnie określona przeze mnie grupa osób, którą z jednej strony narzuca tematyka badań, stereotypy, z drugiej strony przy swoim wyborze kierowałam się kryterium wieku, dostępności oraz celu badań i, i kryteria te były właściwie równoznaczne, równie ważne przy wyborze grupy badanej. W efekcie uczestnikami wielogodzinnych rejestrowanych przy pomocy dyktafonu wywiadów swobodnych jest grupa 10 osób zarówno sprawnych, jak i z niepełnosprawnościami w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Wybrałam tę grupę rozmówców ze względu na to, że jest ona niejako pośrednia. Są to ludzie młodzi, zazwyczaj nie posiadający dzieci, którzy w swoim stereotypowym spojrzeniu syntetyzują wyuczone, syntezują wyuczone postawy z własnymi doświadczeniami. Istotne jest dla mnie też to, że być może swoje postawy w niedalekiej przyszłości będą przekazywać dzieciom, ponadto postawy te nadal w dużej mierze się kształtują. Ze względu na specyfikę również popularnej kultury współczesnej, z którą wiąże się stereotyp na jej pewną gloryfikację młodości, wiele źródeł zastanych, które przyszło mi analizować, Reklam, reklam społecznych w treści publikowanych w gazetach skierowany jest do odbiorców w tym wieku. W przypadku natomiast obserwacji uczestniczących, jawnych na tyle i na ile było to możliwe, była to grupa około 100 osób, zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami, które brały udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym kolomotywa. Tutaj bardzo istotne muszę o tym spojrzeć. wspomnieć. Jestem jednym z założycieli tego stowarzyszenia, aktywnym członkiem i skarbnikiem również. Wydarzenia te to były na przykład imprezy okolicznościowe, wyjazd wakacyjny do Sulejowa. Tutaj się kwestia konkretnego terenu, który łączył tych ludzi, nas właściwie wszystkich, troszeczkę pojawia wyjazd wakacyjny do Słowewo, podczas którego pełniłam rolę zarówno skarbnika, jak i badacza, jak i asystenta osoby z niepełnosprawnością. To wszystko implikuje specyficzny rodzaj lokalności, konstruowanej wokół pojęcia grupy własnej właściwie, czyli lokalność określana w pewnym zakresie wokół osoby prowadzącej, bad prowadzącego badania. Można zapytać, czy jest sens określania lokalnością takiej grupy, która nie do końca spełnia cechy lokalności, na przykład w ujęciu benarskiego. Jednak wydaje się, że nie jest całkiem bezzasadnym wpisanie jej w te ramy. W przypadku tych badań przyjęłam, że lokalność oznacza przede wszystkim powiązanie ze mną stowarzyszeniem Kolomotywa. Wszyscy rozmówcy znają się nawzajem, uczestniczą lub uczestniczyli w pewnych działaniach stowarzyszenia oraz zbliżoną grupę wiekową również. Choć trudno mówić o jedności terytorium, tak jak już wspominałam, w przypadku tych wydarzeń, które obserwowałam, pojawiał się ten aspekt, czy też o silnym aspekcie być może poczucia przynależności, a przynajmniej na pewno niezgodności poglądów, e, To nie charakterystyka tej grupy jako grupy lokalnej była dla mnie najważniejsza, a wyodrębnienie jej ze względu na potencjalną, choć niekonieczną możliwość wykorzystania wyników badań w działaniach w tej grupie później, chęć skarakteryzowania stereotypów istniejących w, w jej obrębie, e, dostępność, e, to były te właśnie istotne rzeczy. Pojęciowo być może będzie to troszeczkę bliższe, ale konkretnie słownie właściwie pojęciowo właśnie do owego community amerykańskiego, o którym już dzisiaj troszeczkę było powiedziane. Tego rodzaju wyodrębnienie grupy może wydawać się wyjątkowo wątpliwe i arbitralne. Dalsze nawet od zwykłych dylematów związanych z zaangażowaniem antropologii, interweniowaniem w sprawach grupy czy występowaniem w interesach, bliższe być może założeniom Action Anthropology i Action Learning, badaniom interwencyjnym, jakie przedstawiają na przykład kemisji MacTaggart, nastawionym na pewne zmienianie rzeczywistości społecznej. Jednakże nie było to korzystanie stricte z, z tych możliwości czy z tych propozycji, które e, wspomniane przeze mnie m, założenia e, jakby zakładają. Mimo tak określonej grupy badanych poszerzyłam oczywiście swoją analizę o zródła historyczno-kulturowe i szerszą analizę materiałów dostępnych w internecie, literatury, materiałów filmowych, szczególnie o tych, o których wspominali moi rozmówcy, co było według mnie warunkiem koniecznym do stworzenia szerszego i bardziej rzetelnego obrazu oraz możliwości analizy interpretacji wypowiedzi. Wszak moi rozmówcy sami również zanurzeni są w konkretnej kulturze i do niej się odnoszą. Sądzę, że niemożliwym byłoby w przypadku takich badań wysnuwanie wniosków ogólnych dotyczących stereotypizowania osób z niepełnosprawnościami w kulturze polskiej. Na przykład tego rodzaju praca wymagałaby przekrojowej monografii, jeśli jest to w ogóle możliwe. Tego typu rzeczy pojawiają się rzadziej na gruncie antropologii, tutaj mój duży żal częściej na gruncie socjologii lub psychologii lingwistyki może też trochę, stąd, inspirowane, stąd właśnie pojawiło się to inspirowanie ideami antropologii zaangażowanej, jako wstępnego kroku do możliwości realizowania jej właściwie. Wydaje mi się też nie bezpodstawnym wyróżnikiem dla określenia grupy badania i szczególnie, że możliwa jest szersza weryfikacja wyników badań, czy przeprowadzenie ich troszeczkę, ich troszeczkę dalej. Warto zauważyć, że współcześnie wielu badaczy zwraca uwagę na fakt, że pojęcie terenu jest dość rozmyte od konstatacji, że nawet w stosunkowo tradycyjnie rozumianym terenie, czyli na przykład podczas badań w Macedonii Karolina Bieleni-Lęczowska zauważa, że w obliczu możliwości korzystania właśnie z internetu czy SMS-ów nie sposób dokładnie wydzielić czasu i terenu badań. Poprzez zauważenie, jak czy to, czynią to na przykład Buliński i Kairski, że bada się przyjezdnych innych imigrantów, czy również co również inaczej definiuje teren, aż do koncepcji na przykład adhering-hastrów, yy, czynienia obcymi swoich. Yy, w sytuacji globalizowania się pewnych treści, znacznej, znacznie ułatwionej wymiany międzykulturowej i międzygrupowej, no niełatwo trafić na grupę w pełni odseparowaną od zewnętrznych wpływów, jeżeli w ogóle kiedykolwiek było to możliwe. Yy, Określenie zatem terenu badań będzie swego rodzaju ogniskowaniem, przy dokonaniu którego nie można zapominać o żadnym etapie, bo każdy z etapów według mnie ma dość istotny wpływ na na, na całość obrazu. Dla przykład w moich badaniach chciałam pamiętać, że grupa rozmówców przynależy z jednej strony do, można by powiedzieć, społeczeństwa europejskiego, pozostając pod, pozostaje pod wpływem globalnym, polskiego, łódzkiego jest powiązana ze Stowarzyszeniem motywa, przynależy do zbliżonej grupy wiekowej. Teraz konkretnie, antropologów ikłany, czyli kwestie tożsamości przy badaniach tego typu. Tożsamość badacza jako czynnik wpływający na cały kształt badań warto rozpatrywać na dwóch płaszczyznach przede wszystkim z perspektywy samego antropologa, poczucia własnej tożsamości oraz z perspektywy osób badanych. W aspekcie, w aspekcie poczucia własnej przynależności, w zależności od stopnia identyfikacji z grupą badanych, naukowców, własnej identyfikacji religijnej czy narodow narodowościowej, badacz podejmuje decyzję natury etycznej, na przykład czy interweniować, w jaki sposób, wobec jakiej grupy e, naukowców czy badanych e, ponoszę większą odpowiedzialność. Oczywiście ma to też wpływ na kształt badania od wyboru tematu. Wpływ w stosunku badanego do badacza, a zatem tożsamość badacza z perspektywy badanego na pewno wpływa na sposób konstruowania wypowiedzi, ilość przekazanych informacji czy zakres oczekiwań wobec badacza, ale nie jest to łatwe do konkretnego scharakteryzowania i wydzielenia konkretnych czynników, że w tej i tej sytuacji em, em, taki rodzaj zdefiniowania, prawda, badanego albo badacza będzie miał taki i taki wpływ na przykład na szczerość. Mitem według mnie jest założenie, że nawet w sytuacji bardziej tradycyjnie rozumianych badań terenowych po obu stronach określenie wzajemnej tożsamości ogranicza się do zdefiniowania kogoś jako badacza lub badanego, bo sporo przykładów wskazuje na to, że w przypadku badań terenowych tożsamość antropologa zazwyczaj konstruowana jest przynajmniej początkowo wokół, wokół pojęcia obcości, bycia obcym badania innego, autorytetu nauki, ośrodka badawczego, oraz tych uznawanych w danej grupie za istotne, np. płeć, wiek, stan cywilny, wygląd również na to wpływa. Poczucie więzi i lojalności, chęć nawiązania przyjacielskich relacji nie jest niczym nowym w antropologii, pisze o tym np. Ewanowicka w Przyjaźnie jako narzędziu pracy antropologa, jednakże rzadszą sytuacją według mnie jest taka, w której relacje przyjacielskie występują wcześniej wobec relacji badacz-badany oraz mają być kontynuowane po publik publikowaniu wyników badań. Takie założenia sugerują w pewien sposób, że rola badacza, antropologa, naukowca jest w pewien sposób być może mniej istotna, służebna niejako nakładana czasowo wobec innych ról i rodzajów relacji. Choć pojawiają się pytania o obiektywność takiej sytuacji, może jednak ona mieć również pewne zalety. Najistotniejszą cechą prowadzonej przeze mnie badań terenowych był fakt, że wszystkich swoich rozmówców znałam zanim podjęłam pracę terenową. Moja wcześniejsza relacja, czy to na stopie przyjacielskiej, czy bardziej oficjalnej, w związku z działalnością w stowarzyszeniu, rolą skarbnika, rolą asystenta, osoby z niepełnosprawnością czy prowadzącej warsztaty, nie pozostała bez wpływu oczywiście na całą kształt badań. jak już mówiłam, sam wybór tematu związany był z zainteresowaniami i poglądami, e, które realizuję już od 2009 roku. Spowodowało to niejako automatyczne narzucenie mi roli antropologa zaangażowanego, do której od której postanowiłam nie uciekać, a możliwie ją zmediatyzować, bo wydaje mi się, że to jest to, co można <śmiech> zrobić w takiej sytuacji. W aspekcie naukowym zatem najważniejsza była dla mnie chęć zrozumienia tego, jak wyglądają tworzone przez kulturę i wynikające z osobistych doświadczeń, stereotypowe wizerunki osób z niepełnosprawnościami, czy mają wpływ na jednostkowe ludzkie zachowanie, jeżeli mają to, jak można ten wpływ scharakteryzować. W aspekcie praktycznym natomiast, wynikającym z przyjętej przeze mnie definicji antropologii, jak i inspiracji teoriami zaangażowania, w działalność stowarzyszeniu interesowało mnie Znalezienie sposobów i inspiracji do działań mających na celu rozwijanie porozumienia i dialogu osób sprawnych i tych z niepełnosprawnościami. Ten rodzaj łączenia rozważań teoretycznych z praktyką e, odsyła ponownie do koncepcji badań interwencyjnych lub nawet szerzej zagadnienia antropologii stosowanej i zaangażowanej, na przykład w rozumieniu Hertzfelda. E, starając się przede wszystkim zbierać pewien materiał etnograficzny, odczuwałam wyraźne napięcie pomiędzy wątpliwościami dotyczącymi badań nastawionych na konkretny cel i działanie, takie jak na przykład według Solataxa, który wszak zainicjował na antropologii takie i tego rodzaju rzeczy nie są właściwie nauką, a potrzebą usprawiedliwienia własnych badań wobec grupy badanej, istnienia praktycznych korzyści, które można byłoby uzyskać dzięki nim na rzecz przyświecającej stowarzyszeniu idei włączania społecznego, na przykład przy tworzeniu warsztatu. Konieczna była wewnętrzna mediacja i wyważenie roli działacza społecznego i naukowca. Postulat tak, iż nie można być badaczem, będąc działaczem, zakłada, że w ogóle możliwe jest wydzielenie w sobie tych dwóch ról. Podczas gdy w mojej opinii nie ma ostrych granic wewnętrznych, możliwych do ustalenia w czasie prowadzenia badań. Ponadto bliskie relacje z osobami badanymi nie tylko potęgowały poczucie odpowiedzialności za efekty badań, ale sprawiało, że prowadzenie wywiadów było zarazem, można powiedzieć, łatwiejsze i trudniejsze. Z jednej strony, życzliwość osób znajomych, atmosfera swobodnej rozmowy towarzyszącej prowadzeniu wywiadu ułatwia komunikację. W antropologii, czy jednym z warunków koniecznych według mnie, właśnie w większości badań antropologicznych, jest wszak komunikacja. Z drugiej strony, brak e, odpowiedniego dystansu wpływał na rozmycie się, chociażby sytuacji badawczej po obu stronach, co rodzi na przykład pytanie o poziom świadomości osób badanych lub moją koncentrację na pracy badawczej. Ponadto można założyć, że można się zastanawiać, na ile rozmówcy odpowiadali szczerze ze względu na stosunek emocjonalny, ale no może mieć to, właściwie ma to zawsze jakiś stosunek emocjonalny, ma zawsze miejsce również w przypadku mniej zażyłych stosunków i innego rodzaju badań, więc warto o tym pamiętać, a z drugiej strony nie jest to jedyna sytuacja przynależna tego typu badaniom. Warto zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja dość swobodnej rozmowy, choć mimo wszystko kierunkowanej, najbliżej jest koncepcji wywiadu swobodnego prezentowanej np. przez takich naukowców jak Fontana i Frey, w świetle której wywiad swobodny to taki rodzaj wywiadu, podczas którego wiedza konstruowana jest w wyniku interakcji między prowadzącym a respondentem w sposób nieustrukturyzowany i pogłębiony. W tej sytuacji nowym kontekstem dla definicji roli i tożsamości badacza, członka grupy jest sytuacja wywiadu, badania, obserwacji oraz wiedzy grupy o specyficznym naukowym wnioskowaniu e, o niej przez badacza. Doświadczenia osobiste członków grupy podlegają nowej interpretacji. W pytaniu to kim ty teraz właściwie jesteś, ty oznacza właściwie, można by powiedzieć, że oznacza nowe ja dla grupy, teraz, czyli po zmianie, właściwie może to znak dezorientacji, względem identyfikacji osoby, będącej jej uczestnikiem, w nowej sytuacji. Czyli pojawia się nowa sytuacja, w której również ja, antropologa, może być źródłem nowej wiedzy o grupie dla tej grupy, co my teraz jesteśmy dzięki tobie. Jeżeli jakby badacz powraca w pewien sposób z wycieczki poza własną tożsamość, znaną grupę i przynosi nowe rozumienia, co no zostało w pewien sposób potwierdzone, przynajmniej w, w tych rozmowach, które prowadziłam już po prowadzeniu wywiadów i, tych, pytaniach, które, które, tych podziękowaniach, które słyszałam, że, że była to możliwość do refleksji na temat własnych zdań, własnych opinii i przemyślenia pewnych kwestii. Sposób prezentacji badań również oczywiście, oprócz tego, że no miał być licencjatem, więc to z góry narzuca pewną formę, ale naznaczony był też aspektem mojego zaangażowania, o tym no, warto pamiętać i tego nie ukrywać. Uwidacznia się to na przykład w zwyczaju używania takich określeń jak osoba z niepełnosprawnością zamiast osoba niepełnosprawna, korzystanie z określenia asystent, czy unikanie słowa podopieczny Decyzję o przyjęciu tego rodzaju zwyczajów językowych podjęłam w trakcie prowadzonych badań, będąc na początku przeciwną te, tego rodzaju rozgraniczeń, ta opinia jakby w, w czasie się zmieniała. E, dzięki owym badaniom właśnie nabrałam pewnego dystansu oraz miałam możliwość dostrzeżenia i zanalizowania sporów dotyczących używania tych słów pomiędzy członkami Stowarzyszenia Polomotywa. Więc jest to zabieg świadomy, mający w pewien sposób na celu kształtowanie świadomości odbiorcy tekstu, choć nie jest on niejadny. Wiele fundacji i stowarzyszeń działa na rzecz włączenia społecznego, społecznego osób z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznie, jak i umysłowo oraz chorych psychicznie, na tyle, na ile jest to możliwe. Wiązałoby się to z potrzebą zaprzestania traktowania takich grup ludzi jako obcych kulturowo co byłoby procesem długim i trudnym, biorąc pod uwagę na przykład historyczne korzenie takiego podejścia. Analiza stereotypowych wizerunków oraz historycznej zmienności relacji pomiędzy światem osób sprawnych a światem osób z niepełnosprawnością może być ważna dla wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć, jak w społeczeństwie funkcjonuje obraz osób z niepełnosprawnościami. I dopiero zrozumienie funkcjonowania takiego stereotypu i całości wizerunku daje możliwość do podjęcia sensownej próby modyfikacji. To były słowa, które kończyły jakby moje badania i podsumowały je, zatem niekoniecznie aż założenia wcześniejsze. Podsumowując, można zacytować... Janusza Barańskiego, twierdzącego, że każda antropologia jest zaangażowana, rzecz w tym jedynie, by zaangażowaniu temu nadać pewne ryzy poznawcze lub praktyczne, bądź jedne i drugie. E, twierdzi on jednakże również, że antropologia zaangażowana to rodzaj poczucia rzeczywistości, pozbawionego złudzeń, co do istnienia fundamentalnej, referencyjnej, realistycznie rozumianej prawdy. Można jednakże nie zgodzić się z tym stanowiskiem, postulując potrzebę ciągłego zbliżania się do w jakiś sposób rozumianej przez chociażby badacza prawdy rzeczywistości, bo z jednej strony to jest um, być może w nauce właśnie istotne, z drugiej strony wydaje się, jest warunkiem koniecznym wszelkich działań praktycznych, które miałyby tak, które badania z kolei zaangażowane, zakładając możliwości istnienia takowych, miałyby u yy, swojego podłoża. Zachodzi zatem konieczność, przede wszystkim na pierwszym etapie, uświadamiania sobie, wyważania, mediatyzowania stopnia zaangażowania badacza, celu prowadzenia badań i stopnia uwikłania zarówno w politykę, jak i osobiste relacje w czasie prowadzenia badań, bo żadnych relacji osobistych w przypadku takich badań jak antropologiczne właściwie trudno uniknąć, jeżeli prowadzimy wywiady chociażby. Planowanie i projektowanie badań antropologicznych nastawionych w jakiś sposób na rzeczywist zmienianie rzeczywistości społecznej może być uznane za narzucanie nienaukowe nie narzucanie i stawianie się na przykład w pozycji władzy lub jeśli uda się chociażby tego uniknąć, działanie przy użyciu metod antropologicznych, nie za samą sobie antropologię. W związku z tym sądzę, że z jednej strony należy ostrożnie prowadzić tego typu badania, planować i właśnie dyskutować, z drugiej zaś nie widzę błędów w inspirowaniu się antropologią. Podczas podejmowania działań społecznych, a znów ostre rozgraniczenie tych dwóch w praktyce badawczej, w dziedzinie tak bliskiej człowieka i zależnej tak bardzo od komunikacji, wydaje się niezwykle trudne.